All I have said tonight, wszystko, co dzisiaj powiedziałem, from the Bible. jest z Biblii. It's God's Word. To jest Słowo Boże. And in these last days, I w tych ostatecznych dniach Bóg obiecał czynić jeszcze więcej. więcej. We're in these last days. Jesteśmy w tych ostatnich dniach. I Bóg będzie czynił więcej. More of the więcej darów ducha. More mighty power of healing. Więcej Jego potężnej mocy uzdrowienia. Ale musimy być jedno. Chciałbym, żebyście obiecali Bogu if hurt anybody, że jeżeli ktoś was zrani ask będziecie prosić o przebaczenie. If jeżeli zraniliście kogoś, będziecie prosili o przebaczenie. Have a problem, jeżeli jest dwóch haznadziełych, którzy mają problem that you'll say, Forgive me. to powiecie jeden drugiemu to do what God wants us to do. Musimy zacząć czynić to, co Bo chce. Musimy być jednorazem. razem. Tak. The whole 12th chapter of 1 Corinthians It says we're one, we're one, we're one. We're one. Hallelujah. It said we must have love. Jest powiedziane, musimy mieć miłość musimy przebaczać jedni drugi. musimy zgodzić się z tym ży z życiem takim, jakie ono jest i musimy szukać Boga dla Jezusa a dary będą działać hallelujah hallelujah it's now time <laughs> dla darów, aby zaczęły działać praise God how many people here you, you, you drive an automobile Ilu z Was tutaj jeździ samochodami, prowadzi samochód? Niech zobaczę Wasze ręce. Prowadzicie samochód. You know, czy wiedzieliście, there are 14, parts in your Że w Waszym samochodzie jest 14 tysięcy części. All them A wszystkie współdziałają razem. I przez to mogliście tutaj dzisiaj się znaleźć. Today, co by było, gdyby dzisiaj the Um, silnik by powiedział ja dzisiaj nie chcę jechać do kościoła go, cztery koła mogą jechać a ja nie jadę you be here. nie bylibyście tutaj wszystkie muszą współdziałać razem came to gdybyście zanim przyszliście do kościoła said, błotniki by powiedziały we don't go. my nie chcemy jechać bo ktoś nas może po drodze uderzyć we be i już nie wyglądalibyśmy tak ładnie. We'll zostaniemy w domu You'd had all kind of funny looking automobiles. Mielibyśmy różnie śmiesznie wyglądające samochody. Gdzie te włotniki? Well, no, zostały w domu. Bo bały się, że ktoś ich tam czymś uderzy. I pozostały w domu. God wants us. Bóg chce nas. 14 tysiącach części. All in the body of Christ. In all of us where we ought to be. Where we are. And don't let the back wheel say I'll be the front wheel. You stay where God put you. Bądźcie tam, gdzie was Bóg postawił. And you function there. I tam. And in heaven. A niebie, God will praise you. Bóg was za to pochwali. You might want to be a little screw być tylko małą śrubką. But you are necessary. Ale jesteś potrzebny automobile will fall apart. It has to have you. God needs all of us. You don't stay home. Don't stay home. you stay in the house of God. Ale bądźcie w domu you don't say I won't go. Ja don't say I won't work for the others. the ja God says, Oh yes, you do. God all Oh together. you when that unity a comes, yes, going to be a different Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Release thy gifts, Lord. Release thy mighty power, Lord. And release thy knowledge, that we will know what to do. And I believe you for it. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Możecie mówić. Jezus was kocha, My was kochamy. I on chce, abyście wy jego kochali. I on chce, aby jego kościół rozwijał. I to jest sposób, to to aby on wzrastał. A, a klucz do to jest w naszych rękach. God wants to. Bóg chce. On czeka na nas. Jeżeli my wykonujemy słowo Boże, to ono działa. Do you love the gifts of the spirit? Czy ducha Amen. Amen. Yeah. You say can I get to heaven without him? A ktoś powie, aż ja nie mogę dostać się do nieba bez nich. Well yeah. Well no, tak. You can get to town walking if you got enough strength. Może iść do miasta piesze, jeżeli warto to mieć kiwi. But that's not the best way to go to town. Ale to nie jest najlepszy sposób, żeby pójść do miasta. It's better to get in a car and ride. Łatwiej jest i pojechać. And the gifts of the spirit. A dary ducha. A mighty nice to ride, Beth to tą, na tyle potężne, że można yy, it's a lot, pojechać. It's a lot better than walking. O wiele łatwiej niż iść pieszo. And I And being tired. I męczyć. Kiedy the Holy Ghost Kiedy Duch Święty can give us, a ride. Może, nas and give us power. może dać nam to moc. And give us może dać nam anointing. Ale musimy pragnąć. We have to covet. Musimy być We have to be salous. słowa all words in the Bible. A to wszystko jest w Biblii. Powinniście czytać 1 Liza 12, 13 i 14. Zobaczycie funkcjonowanie i działanie wszystkich dziewięciu darów ducha. I musicie się nie bać. Every pastor should have the gift of the interpretation of tongues. Powinien mieć dar wykładania języków. Jeżeli ktokolwiek mówi językami. Pastor, or the minister, should immediately interpret. it. Oh, you say I can't do it. Powiecie, ja tego nie mogę. Well, that's unbelief. To, uh, to yeah. jest that's the reason you can't do it. I nie tego robić. Oh, but I wouldn't know what to say. No, nie wiedziałbym, co powiedzieć. You're not supposed to. Nie powinieneś it functions by faith. To przez wiarę. If someone speaks in tongues, and you say, "Lord, give us the message," say, "Lord, give us message." He gives you three words. that saith the Lord. Tak Pan. That's all you got. I Any more, Lord? Panie, coś yes. Tak. I will bless thee. And I will strengthen thee. I Cię. Oh Lord, this is good. Any more? Yes. Tak. And I will guide thee. I będę And I'll make the uneven places even. I tą twoją, God will give you the interpretation piece by piece. Bóg da wam to kawałek po kawałek. And when he stops, a kiedy on skończy, to i wy Don't keep going. Nie idźcie dalej. Kiedy bukietem zaczął. Because everybody can tell. Bo każdy może to poznać. When it's you. Kiedy to jest od ciebie. And when it's the Holy Ghost. Kiedy od Ducha Świętego. Whatever pastor should have it. Ale każdy pastor to powinien mieć. And it is so simple. A to jest takie proste. Just pierwsze słowa, które przychodzą do twojego ducha. And the rest of it will come. A reszta przyjdzie. Every pastor should interpret. Każdy pastor powinien he can't, he can't guide his congregation. W innym wypadku nie może prowadzić tego tonight, zboru, gdyby tak dzisiaj. In in ktoś tam z tyłu zaczął mówić językami. Over here, a ktoś z tej strony, tam w tyłu z tyłu well, takim cichutkim głosem zaczyna tłumaczyć. I nikt tego nie słyszał. Well, It didn't bless anybody. N- n- nikt nie dożył błogosławieństwa. They didn't even hear it. Bo nawet tego nie słyszeli. But if the pastor, from here, stąd, gives the interpretation, poda ten wykład, everybody hears it. Jeśli to słyszą, and everybody feels good. Jeśli to słyszą, and się dobrze, and everybody rejoices. Jeśli się dobrze, so so so the platform, a więc to, podium, the men that are here, ci ludzie którzy tu stają, should always interpret, powinien wykładać, and the thing is, i chodzi o to, God wants you to że Bóg tego chce. You should lead the service. Powinienes przewodzić temu nawożeniu. You can't you cannot lead the service off the back seat. A nie można na nawożenstwu przewodzić z tego siedzenia z tyłu. You lead the service right here. Ale na nawożenstwo się prowadzi. Spodem. And God wants it that way. I Bóg tak chce, aby było. That's what that first verse was about. Tak mówił ten pierwszy wiersz. Brethren. Bracia? Concerning spiritual gifts. Jeżeli chodzi o dary duchowe. Don't be ignorant. Nie bądźcie nieświadomi. And that's what we've done tonight i dzisiaj to robiliśmy uczyliśmy się na temat darów Ducha Świętego jak one w nas działają how God wants them to in us. jak Bóg chce, aby działały w nas say, if gives a phony? ale powiesz, no ale co jeżeli ktoś no powie coś, coś e, nieporządku well, no tak się stało z Ananiaszem i Safirą they both fell dead Obaj padli martwi. You can't make a mockery of God. Nie można z Boga When You're moving in the supernatural. Jeżeli działasz w sferze ponadnaturalnej, to musisz pozostać w tej sferze ponadnaturalnej. You can't move over into the natural. Nie możesz prze przenosić się w sferę naturalną. When God kiedy Bóg przestanie, we all stop. To my też przestajemy. Jeszcze one rzecz one, one thing powiedzieć, A potem już skończę. God has problems. People. Bóg ma problemy z ludźmi. Give you power. Chce dać wam moc. Give you okay. Chce dać wam pomazanie But what do we do with it? Ale co my z tym robimy? Jeżeli tego, nadużywamy. My stajemy się dumni. You glory. I my przyjmiemy tą chwałę. To jesteśmy w kłopocie in England. W in Anglii. You see, over 50 years ago, I went throughout the whole world. 50 lat, ponad 50 lat temu ja zacząłem jeździć po całym świecie. Ja in spotkałem wszystkich tych ludzi, którzy mieli udział w tym wielkim przebudzeniu. W Szwecji, in Norway, w Norwegii, w Anglii, world, po całym świecie. Men, tych pierwszych ludzi. I them. Ja ich znałem. I saw them. Widziałem ich. So can tell you I móg mógłbym Wam opowiedzieć, że o których inni by Wam nie mogli powiedzieć. They been there yet. Bo oni tam jeszcze, ich jeszcze tam nie było. In England. Anglii. There was a man named Stephen był taki człowiek, który nazywał się Stephen Jeffreys. He, he, he, he wizję To był Walijczyk. And he lived in Wales. Mieszkał w Walii. And in a humble little church, Z takim skromnym, małym kościelem. Looked on the wall. Popatrzył na ściany. Zobaczył baranka. That was bleeding. Który krwawił. Over 300 people saw it. Widziało to ponad 300 ludzi. It was real. Było to rzeczywiste. Ale Stephen Jeffries nie opuścił tego budynku przez trzy dni i trzy noce. He looked, on patrzył, and he looked, i patrzył, and he cried, i płakał, can he pray? i modlił się. And God gave him power. I Bóg dał mu moc. On może miał więcej mocy Bożej do uzdrawiania niż ktokolwiek w naszym pokoleniu in the w całym świecie in England, w Anglii he would get the on wynajmował największe miejsca zgromadzeń tysiące ludzi And people would stand in the street for three days. Ludzie stali na ulicy przez trzy dni. Aby dostać się do tego budynku. He was unusual. Był niezwykły. He would come and preach. On przychodził i głosił. He would pray for the sick. Modlił się za chorymi. He'd go to the hotel. Wracał do hotelu. And eat. Jadł, and sleep. Spał, and they would take all those people out. A tych ludzi wszystkich wyprowadzano. następne wprowadzić thousands more budzoną go przez 24 godziny na dobę. Like tak jak jakaś wielka maszyna. Modlił się za chorymi. Of people. Za tysiącami ludzi. Go and sleep for an hour. Przespał się godzinę. Go and eat. Zjadł coś. Come back. Przychodził z powrotem i modlił się za chorymi. Nobody was lucky. Nikt nie był taki jak on. Heard Słyszeliśmy, że De, że, e, były rodziny, him. które Royal, aha, many, de, rodzina królewska go wezwała times, wiele razy, when they had kiedy mieli kogoś chorego. There was like him. Nie było nikogo takiego jak on. One of the greatest healings that he could have. Jedno z największych uzdrowień, które on mógł mieć, y, to było uzdrawianie artretyzmu. Artretyzm reumatyzm. Był człowiek pokręcony taki jak to. E, palce opuchnięte. E, stawy popuchnięte. E, grzbiet pochylony. I setki ludzi zostało uwolnione przez tego człowieka On mógł głosić. I to pomazanie, może wstąpiło na niego. Powiedział ktoś, a wheelchair. jest tu na wózku inwalidzkim Arthritis. z powodu artretyzmu. Where? Gdzie to jest? A hand be raised. I gdzieś tam podniosła się ręka. In the gdzieś tam z tyłu. Off the platform. On zeskoczył z podium, pobiegł tam do tyłu And i krzyknął, be healed. bądź uzdrowiony. You can hear bones pop for 30 feet. Można było na 30 stóp stamtąd słyszeć jak, jak kości przeszczapły. Wskakiwały na swoje miejsce. And the person got up. Ten człowiek wstawał. Healed. Uzdrowiony. And then you look. Patrzyłeś. And here comes the wheelchair. Oto to krzesło, ten wózek inwalidski. But the preacher is in it. A na nim kaznodzieja. Riding in the wheelchair. Jedzie na wózku inwalidski. Somebody is pushing him. Ktoś go pcha. It was the person from the hospital. To był ktoś ze szpitala. They were healed. Byli uzdrowieni. Pushing the preacher. Oni byli uzdrowieni, pchając tego kaznodzieje. Po całym tym budynku Wszyscy man? Kto jest taki jak ten człowiek? Dali mu pieniądze Wiele pieniędzy I on stał się wielki I w południowej Afryce On cały naród poruszył dla Boga W południowej Afryce Stanął przed ludźmi i powiedział takie słowa Cały świat jest u moich nóg Był Oni dziwili się ją Któż taki jest jak on Ale on zachorował Na artretyzm I wykrzywiono, wykrzywiło mu to kręgosłup Głowę miał pochłynono. Miał pokrzywione ręce. Jeżeli go ktoś chciał zobaczyć, trzeba było położyć się na podłodze i popatrzeć w górę. Kiedy pojechałem do Anglii, powiedziałem, muszę pojechać i zobaczyć tego człowieka. Pojechałem do Bali, zapuchałem do drzwi, powiedziałem, że Lester Powiedziałem, jestem Lester Sama. Oh, Powiedział, o, znamy Cię. In our magazine every month. W, naszym, y, w naszym miesięczniku co miesiąc we my y, drukujemy historię o Tobie. I'm so glad you came. I tak się cieszę, że przyjechałeś. I said yes. Powiedziałem, tak. I laid on the floor. Położyłem się na podłodze And I, i popatrzyłem do góry. And I, cried. I płakałem. What happened? Co się stało? God said. A Bóg powiedział he took the money, On wziął pieniądze and he took the glory. i wziął tą chwałę so I gave him the disease too. I ja również zaradziłem go tą chorobą he died i umarł with arthritis. na artretyzm Mogłbym Wam opowiedzieć sto takich historii the power of God. o ludziach, którzy w niewłaściwy sposób żyli mocy Boże i umarli przedwcześnie i umarli przedwcześnie Chcę, aby Bóg Was błogosławił. Ale chcę również, abyście byli jedno w tym ciele. Not all by yourself. Nie wszyscy y na swoją rękę. Unity in the body. Ma być jedność w tym ciele. And I, want you to have love. I chcę, żebyście mieli miłość dla całego ciała Chrystusa. God bless you. A Bóg może Was błogosławić. Time, Ale kiedykolwiek, that you feel great. jeżeli czujecie się wielcy, How many of you have heard. Of a man named Jimmy Swaggart. Ilu z Was słyszało o takim człowieku, który nazywa się Jimmy Swaggart? He had the greatest revivals. On prowadził największe nabożeństwa przebudzenia e, niż ktokolwiek z żyjących dzisiaj. I have TV stations. Ja mam stacje telewizyjne. He's my stations. I on e, usługuje przez moje stacje również. I heard him say, Słyszałem, jak mówił, ja robię więcej dla Boga niż ktokolwiek żyjący. Ja zdobywam więcej ludzi dla Boga niż ktokolwiek żyjący. Jest młody człowiek. Moja siostra zdobyła go dla Jezusa. On żył e, pod okiem mojej siostry aż był e, dorosłym. Ona go nauczyła wszystkiego co on wie z teologii. he was different now. A teraz on był inny. He was the on był największy na świecie. And then came. I przyszła tragedia. And he the I stał się tym najniższym na If świecie. You Jeżeli wywyższasz samego siebie. God Bóg humble you. w zeszłym roku God spoke to me. Bóg przemówił do mnie and powiedział ci dumni i pyszni. Ja ich poniżę. And the humble. A Pokornych, ja wywyższy, i to on czyni dzisiaj. All over the world. po całym świecie. God cokolwiek Bóg czyni, thank Him for it, mu za to, and love him for it. I kochajcie Go for za and to. And know, i wiedzcie, it's not you. że to nie wy, it's Jesus. It's Jesus. to Jezus. He gets all the glory, on ma wszelką chwałę and i wszelką, wszelkie uwielbienie uwielbiajmy Let's worship Jesus, uwielbiajmy Jezusa. Hallelujah, Hallelujah. Worship Jesus, Jezusa. Hallelujah. Worship Jesus. The Spirit of the Lord is upon us. The gifts of the Spirit are coming to us. Worship Jesus. He is great. He is wonderful. Worship Jesus. Worship the Lord. Worship the Lord. If you're not saved, Jeżeli ktoś jeszcze nie jest zbawiony you can walk down here right now, now, Może teraz tutaj przyjść and we'll pray for you. A będziemy się z Wami modlić Jeżeli ktoś odszedł od Boga Możesz tutaj przyjść teraz and we'll pray for you. Będziemy się za Tobą modlić In Jesus name. W imieniu Jezusa Just get up and come. Wstańcie i przyjdźcie Jesus loves you. Jezus Was kocha He loves you. On Was kocha On Was kocha Let one of the pastors come and stand right behind you. Yeah. Yeah. Praise God. Yeah. Come right now. Jesus loves you. Come now. Amen. One of the pastors come stand with him. Boys, come quickly. Turn him around this way. Put your arms on his shoulders. That's right. Hallelujah save that man Lord come into his heart right now say it brother you come into his heart right now Teraz. Bless him Lord. Go, Bless him Lord. Go, Bless him Lord. Wash him clean go. by the blood of Jesus. Use him Lord Użyj go, Panie. in the body of Christ. As a follower of Jesus. Bless him, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. One of you brothers that speak Polish, come talk to him. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Do you want to know the Lord? Czy chcesz poznać Pana? Come now. Przyjdź teraz. Let Jesus come in your heart. Pozwól, aby Jezus wszedł do Twojego serca. If you're a backslider, jeżeli odszedłeś od Boga, come back to Jesus. Przyjdź do Jezusa z powrotem. Right now. Teraz. Hallelujah. Hallelujah. God is blessing you. A feel the strength's getting stronger in you. Ja odczuwam, że ta siła wasza wzrasta. A feel your vision is reaching out to God. Ja widzę, że ta wizja dociera do Was. Your churches are going to grow. Wasze zbory będą rosnąć. Your anointing of God will be upon you. To pomaszanie Boże będzie nad wami. And people will hear of it. I ludzie o tym usłyszą. And they will thank God for you. I będą za Was dziękować Bogu. Be blessed. Bądźcie błogosławieni. Be blessed. Bądźcie błogosławieni. Study the gifts of the Spirit. Pozaścib. W tych ducha. Let them function in the church. When there is a question, y when there is a question about y gifts, read the word. To the, słowo. the answers are all in the Bible. Są w They're all there. Wszystkie tam są. It'll tell you how to do. Y do serca. The Bible teaches us. Biblia nas uczy. Hallelujah. Hallelujah. God bless these people bless every one of them bless every home I believe you for it in Jesus name give these pastors power to move in their cities and change things there we believe you for it in Jesus name hallelujah Lord praise God oh the blood of Jesus. Oh, the Jesus. Jesus. Oh, the Jesus. is white has no The biggest mysteries. jedna z największych tajemnic to jest to co to jest wiara what is faith? co to jest wiara jak ona działa sure? jak możesz być pewien tomorrow morning jutro rano i'll tell you wam powiem. There'll be no more nie będziecie mieli wątpliwości będziecie wiedzieli, know what faith is co to jest wiara możecie like it może się wam to nie podoba faith But I'll show you what it is and guarantee you and also tell you how much faith you have. Maybe you don't even know yourself. I'll tell you how much faith you have. Don't sleep too much tonight. Do a lot of praying and be here tomorrow morning and learn about faith. Dowiedzcie się na temat wiary. For many wiele lat. many to God. Ja mówię do Boga. Give me faith. Daj mi wiary. Daj mi wiary. Ja chcę wiary. one night, i pewnej nocy, God said, bo powiedział, "Sara, się. I'm tired of you." Ja już tego mam dość. But Lord, the Lord said, that's not the way you get faith. No so w ten sposób się wiary nie odszukać. Go into your bedroom. Idź do swojej sypialni. And also come out of the house. A ja byłem na, na górze w tym domu. Chodziłem naokoło. Patrzyłem na piękne palmy. Bo we żyłem w kraju tropikalnym. And I went down. Poszedłem w dół and, do pokoju. And God taught me what faith was. I Bóg mi powiedział, co to jest wiara. Nobody. Well, hallelujah! It's good to see you. Dobrze was znowu widzieć. Niech dobry Pan błogosławi każdego z Was. Wczoraj mówiłem Wam o tym, że Pan pokierował tak nami. Wskazał nam, żebyśmy karmili tych, którzy są głodni. A większość tych pieniędzy pochodzi od bardzo biednych ludzi bogaci są bogaci dlatego, że trzymają dla siebie swoje pieniądze a biedni są biedni dlatego, że wszystko oddają and I'm glad to be poor. ja się cieszę z tego, że jestem biedny Hallelujah. The money comes from widows Pieniądze te pochodzą od wdów and people that work hard. i ludzi ciężko pracujących The food that you will receive żywność, którą otrzymacie came from people who suffer pochodzi od ludzi, którzy cierpią. Oni dali ze swojego ubóstwa. So I chcieliby, żebyście docenili to sobie i aby wam to smakowało. Nic z tego nie wolno sprzedawać. A jeżeli ktoś otrzyma to, to żywność, and he sells it for money za the curse of the Lord will be upon him because it was not given for that Bo nie było to dane w tym celu. it was given for God's children Zostało to dane dla dzieci bożych, którzy są głodni. I modlimy się o to, aby to było błogosławieństwem dla tych, they, dla których to dać. I musicie im powiedzieć, że to jest od dzieci bożych. Zostało to dane z ich zarobków. No bardzo mała cząstka została dana przez ludzi bogatych. I cieszymy się z tego, że macie to. And to you. Niech to będzie dla was błogosławieństwem. Food, Powiedzieliśmy Panu, że nigdy nie będziemy dawać żywności. We could speak to the jeżeli nie będziemy mogli przemówić do pastorów. Bóg chce, abyście byli mocni. God wants you to be faithful. Chce, abyście byli wierni. I tak jak pastor dzisiaj mówił, Bóg chce, abyście przebaczali. Musisz się wzrastać. You have a beautiful country here. Macie piękny kraj. It's a country that could have prosperity. To jest kraj, któremu może się dobrze wieść. And we will be praying for you. Będziemy się modlić za Wami, And that you will give to Czechoslovakia. abyście Wy mogli udzielać Czechosłowacji, so like aby o im się mogło powodzić tak jak Wam. Hallelujah. Hallelujah. God will bless all of those who Niech Bóg błogosławi tych wszystkich, którzy dają, And they shall receive more. aby oni otrzymali z kolei więcej, for the Lord will get back to them. bo Pan im odda. Niech tych pieniędzy przychodzi w taki piękny sposób. Ja ogłosiłem, że każdy piątek jest wielkim piątkiem. And all of our to fast. I prosimy, żeby wszyscy w tym dniu pościli For breakfast and lunch. Śniadanie i obiad. From sunrise Od wschodu słońca. To sunset. Do zachodu. And then they can eat dinner a potem mogą zjeść kolację And to give that money to feed the a te pieniądze oddać na to żeby nakarmić głodnych jakakolwiek by była wartość śniadania i wartość obiadu feed the hungry. żeby to przeznaczyli na głodnych And E, pozwalają, aby żołądek ich się opróżnił And let belly i żeby trochę pohałasował. The feel who are A wtedy oni troszkę będą wiedzieli, jak czują się ludzie, którzy są naprawdę głodni. If we jeżeli my nie będziemy mogli odczuwać Waszej potrzeby bless you. nie będziemy Wam mogli błogosławić the I can pray for the sick, powodem dla którego ja mogę modlić się za chorymi the gave me two hours to live. jest to, że lekarze dla mnie przewidzieli tylko jeszcze dwie godziny życia I was over a leżałem w łóżku ponad pięć miesięcy up my blood with tuberculosis. E, plułem krwią z powodu gruźlicy so when you say I hurt, więc jeżeli mówicie, że was coś boli, I say, I know what you mean. Ja mówię, wiem co masz na myśli. Because I was sick. bo ja też byłem chory. And Jesus healed me. Jezus mnie uzdrowił. I teraz mogę powiedzieć do ludzi, ja również byłem głodny. And now I, know how you feel. I wiem jak ty się czujesz. And so our whole church at home. I nasz cały zbór u nas. Every Sunday. Każdą niedzielę, we take up two offerings. Zbieramy dwie kolekty. One for the poor. Jedno na biednych. And one for the expensive a jedno na potrzeby Kościoła. We keep them separate. Ale one trzymamy je oddzielnie. Of did that, Gdybyście wy wszyscy pastorzy to robili, you could to who you could feed also. moglibyście również rozglądnąć się, kogo wy możecie nakarmić. And when you give to others, a kiedy będziecie dawać dla innych, you get a very joy. otrzymacie z tego bardzo szczególną radość. There's more joy in giving, jest więcej radości w dawaniu, niż w otrzymywaniu. God Bóg, gives, Bóg daje he gave his son, dał swojego syna, that we might have eternal life. abyśmy my mieli życie wieczne. Halleluja! Halleluja! Niech Bóg Was błogosławi Dla nas jest bardzo cenny ten czas społeczności z Wami Czujemy się dobrze w tym kraju I w tej atmosferze czujemy się dobrze Czujemy się tutaj cały czas bardzo dobrze Od lotniska Bardzo grzecznie nas potraktowano Aż do tej chwili Dobrze się czujemy i haven't told you, but in my city. Nie powiedziałem wam o tym, ale there, w moim mieście. Jest wielu Polaków. More Polish people in my city. Jest w moim mieście więcej Polaków. Then you have in his city. Niż w waszym mieście tutaj. We got a kind of Polish. Mamy najróżniejszych Polaków. But they are the second generation. Ale to już jest to drugie pokolenie. These people went over before the war. Ci ludzie przyjechali przed wojną. And They worked in the factory in our city. Pracowali w fabrykach w naszym mieście. And I had a friend there. A tam jest on teraz ich kiedy przyjechali do Ameryki, większość z nich było katolikami. Teraz ich dzieci są w moim zbożach. Fliksykują chwały dla Boga. Full of the Holy Ghost. Pełni Ducha Świętego. Hallelujah. Więc radujemy się z Polakami. One of our young men, that's uh, one of the pastors in my church. Jeden yes z naszych młodych ludzi, który jest jednym z pastorów u nas w naszym kościele. is Flowers. Nazywa się kwiatek, kwiatkowski może. What's that? Flower? Yes. See it again. Kwiatek. Uh -huh. He huh. So he stopped using the word sapik. Więc on przestał uży używać tego słowa kwiatek. I word a nazywa się teraz flower. Because nobody could say sapek. Bo nikt nie umiał powiedzieć kwiatek. So he changed it to flower. Więc zmienił to na flower. And so now you don't know Polish. Więc teraz już właściwie nie wiadomo, kto jest Polakiem. Until his father says, well, my name is not flower, my name is sopek. Dopiero jego ojciec mówi, ja się nie nazywam flower, tylko kwiatek. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. I have more people. Ja mam więcej ludzi. Ask me about faith. Którzy pytają się mnie na temat wiary niż czegokolwiek innego na świecie. Więcej kaznodziejów pyta się mnie, co to jest wiara niż cokolwiek innego na świecie. Wiara jest niezrozumiana. Jest niezrozumiana, bo widać skutki wiary bez oglądania źródła wiary. I jeżeli to oddzielimy, the effect e, skutek wiary, when you pray, kiedy modlimy się, something comes to pass. I co się dzieje? That is the effect of faith. To jest skutek wiary. But until you understand the source of faith, ale jeżeli nie zrozumiemy źródła wiary, you will not be able to produce. The that you want. nie będziemy mogli tworzyć tego co chcemy Now, you open your to the book of Hebrews, jeżeli otworzycie Biblię listę zebrajczyków in, in 10, będziemy czytać rozdział 10 and verse 38. a wiersz 38 jest tutaj powiedziane że sprawiedliwy z wiary żyć będzie no no no we are the just we have. We are the just. My jesteśmy tymi sprawiedliwymi Grzechy są nam przebaczone And we are Jesteśmy usprawiedliwieni we are the children of God. Jesteśmy dziećmi Bożymi Now we live by faith. I żyjemy z wiary to jest taki dodatkowy wymiar w naszym życiu. Grzesznicy do not have it. tego nie mają. Only the justified. Tylko ci, którzy są usprawiedliwieni. Potem musimy popatrzeć na siebie. Jak ja żyję? The surgeon, w szpitalu, on your heart, kiedy robi operację serca. He on żyje z mądrości swoich palców. trzymając ostry nóż. he on your heart. I dokonuje operacji serca. You, you, you ask a to do that. Nie odważylibyśmy się poprosić o to rolnika. Nor a carpenter, ani cieśli Nor an automobile mechanic. ani mechanika samochodowego. They would kill you. Boby nas zabili. But the surgeon. ale chirurg he lives. On żyje by Mądrości swoich palców. He becomes nervous? Gdyby zrobił się nerwowy? He cannot be a surgeon any longer. nie mógł być chirurgiem. He has lost that which makes him live. Bo stracił to, co może zarabiać na życie. The man who lays those blocks ale ten, który kładzie tutaj cegły, of arm, on żyje z siły swoich ramion and i układa tą ścianę. Says, A Biblia mówi, the redeemed, że odkupieni, the sprawiedliwi, the again, narodzeni na nowo, we live by faith. żyjemy przez wiarę. By that? A co, na, co masz na myśli przez we to? Wchodzimy do niebezpiecznych miejsc we come back. i wychodzimy. Ludzie mówią, jak on się wydostał stąd? They live by another dimension. Bo żyje, żyjemy w innym wymiarze. It's a faith in God. To jest wiara w Boga. You see now what is faith? Ale powiecie, co to jest wiara? We want to teach you something very good today. Chcielibyśmy was dzisiaj nauczyć czegoś bardzo dobrego. Faith is a hard word. Wiara to jest twarde słowo. But if we could change it to trust. Ale gdybyśmy mogli to zamienić na ufność, it is more simple. To jest to prostsze. What is trust? Co to jest ufność? I watched you sit down while ago. Y Przygądałem się jak siadacie kil kilka chwil temu. And none of you is nikt z was. Were careful. Nie uważał. How you down. Na to jak siedacie. You just plump, plump down, po prostu w dół. You say why? Powiecie dlaczego? You trust that bench. Bo ufacie tej ławce. Why do you trust that bench? Dlaczego ufacie tej ławce? Listen oh. carefully. Słuchajcie dobrze. Experience. Doświadczenie. You have sat down before. Usiadaliście. W... Set And it didn't fall down. I nie spadliście. And so your experience. A więc wasze doświadczenie brought faith. Porodziło wiarę. which trust, która, którą nazwa, nazywamy ufnością. So what is faith? Co to jest wiara? Trust. Ufność. How do you get trust? Jak można zdobyć ufność? By knowledge. Poprzez znajomość. Now listen. Słuchajcie. You have a little girl. Macie małą dziewczynkę. Three years old. Trzyletnią. We put her on top of Postawimy ją na pianinie. And I stand in front. Ja stanę z przodu. I baby. I powiem kochanie. Jump to me. Skacz do mnie. She says, a ona mówi. No? Nie. And then mama sends down there. Potem przychodzi do niej mama. She says baby i mówi kochana. Jump to mama. Skacz do mamy. She says a one and a ona two on a movie. Away raz, she goes through the air. Dwa i już jest w powietrzu. But I'm stronger than Mama. Przecież ja jestem mocniejszy niż mama. She didn't jump to me. A ona do mnie nie skoczyła. I could catch her! Ja bym ją potrafił złapać. But she wouldn't jump. Ale ona nie chciała skoczyć. Why? Dlaczego? She had no knowledge of me. Ona mnie nie znała. How do you trust God? Jak możemy ufać Bogu? Through knowledge. Poprzez znajomość. How does knowledge come to us? A jak do nas dochodzi znajomość? Through experience. Poprzez doświadczenie. And that's the story of faith. I to jest historia wiary. Faith is not magic. Wiara to nie jest coś magicznego. Faith is life. Ciara to jesteście moje life prawdziwe życie when i won't to preach kiedy ja ufuguję when I left my home kiedy wyszedłem z domu with a little suitcase małą walizką i had 65 cents in the world e, kiedy w Warszawie pierwszy raz miałem 65 centów no more money nie miałem więcej pieniędzy and i went to preach i poszedłem zwiastować ewangelie and when i was preaching i kiedy głosiłem god supplied my needs bóg zaspakaja moje potrzeby so i a... is dropped in of you do Ciebie do wewnątrz jest zasadzone ziarenko, które nazywa się wiarą. What do you do with it? Co z tym zrobisz? You make it grow. Spowodujesz wzrost. You make it increase. I y, wzrost. Trzy lata po tym, kiedy opuściłem dom, I, home, I got on a boat in San Francisco, siadłem do łodzi, do statków w San Francisco w Kalifornii to the missionary. Żeby zostać misjonarzem. No church must give me any money. Żaden kościół nie obiecał mi żadnych pieniędzy. No please must give me money. Ani żadna osoba mi nie obiecała żadnej pomocy. I had 12 dollars. Miałem 12 dolarów. All I had in the world. To było wszystko, co miałem na świecie. Can help me. Ludzie siedzili za mnie said you're crazy. Powiedzieliś zwariowałeś. And a lovely god pastor Jeden pastor ze zboru Bożych powiedział, you were starving in China. W Chinach z głodu. And I said, well If I do, send out a Jesus. A ja mówię, dobrze, jeżeli umrę, to poślij tam taki, taką małą tabliczkę, na której będzie napisane, tu leży Lester Samuel, który umarł z głodu, ufając Jezusowi. Said, no, I won't do that. A on mówi, tego nie zrobię. Well, I said, I won't need it. Ja mówię, a ja tego nie będę potrzebował. And I said, ja I to do widzenia. And got on the boat. I wsiadłem do dostatku. And around the world, i po całym świecie, if I could tell you the story, te historie, God my needs. Bóg zaspakajał moje potrzeby. I never told anybody, nigdy nikomu nie mówiłem. I had a need, że mam jakąś potrzebę. I only told God, tylko Bogu mówiłem. From nation to nation I went. Chodzi, z jednego narodu do drugiego no money ever came from america i nigdy nie dostawałem pieniędzy żadnych z ameryki Wherever i was gdziekolwiek byłem god supplied my need bóg zaspokajał moje potrzeby so what is faith co to jest wiara It's experience doświadczenie you young men Wy młodzi ludzie you will not have the faith of older men Wy nie będziecie mieli wiary starszych you will stagger when you see a certain problem kiedy zobaczycie jakiś problem będziecie się wahać so faith is experience wiara to jest doświadczenie experience produces trust a doświadczenie wytwarza ufność. Because time after time God does it. Bo raz za razem Bóg to robi. So you learn to trust God. I tak uczymy się ufać Bogu. And today we do strange things. my robimy dziwne rzeczy. I go and buy a television station. Idę kupuję stację telewizyjną. It costs several million dollars. Kosztuje to kilka milionów dolarów. And I have no money. A nie mam pieniędzy. I have money. Podpisuję się z tylko swoim nazwiskiem. I have one good quality. Mam do, jedną dobrą cechę. I look prosperous. Wyglądam na takiego, któremu się dobrze powodzi. I don't have a Kiedy nie mam ani dolara. Say, look to ludzie mówią, czy on nie wygląda na takiego, któremu się dobrze powodzi? And I say, thank you. Ja mówię, dziękuję. I'm the son of God. Jestem synem Bożym. I look prosperous. Wyglądam na takiego, któremu się wiedzie dobrze. And I sign a document. Podpisuję dokument. I will pay you millions of dollars. Zapłacę wam miliony dolarów. Ale szczera wieść daj Za tą stację telewizyjną. Oh my god knows. A tylko Bóg wie. I have no money. Że ja nie mam pieniędzy. Powietrze. Das you don't have faith. To a to będzie znakiem, że nie masz wiary. When you get to stood you don't have faith. Kiedy jesteś zaniepokojony, to nie masz wiary. You say, how can you do that? To jak to możesz zrobić. Because I left home with 65 cents. Dlatego że ja opuściłem dom z 60 piątoma centami. I did not ask my mother for one dime nie prosiłem mojej mamy ani o jednego centa. I just her Pocałowałem ją tylko na do widzenia. And said, All things are well. I powiedziałem, wszystko jest dobrze. And my trust was in God. A ufność swoją złożyłem w Bogu. Kiedy zacząłem podróż dookoła świata to uh, urzędnicy mówili nie jest. Sometimes officials don't have the will of God in their hearts. Czasami ci wysoko nie mają woli Bożej w swoich sercach. I patrzą na rzeczy bardzo z materialistycznego punktu widzenia. Know in my heart. On nie, oni nie wiedzieli co jest moim to pragnienie, to trust Jesus, aby zaufać Jezusowi, to know Jesus, aby poznać Jezusa, to see miracles happen, żeby widzieć jak dzieją się cuda. I'll tell you just one, because I want you to understand Powiem wam tylko. O jednym takim, bo chciałbym, żebyście to zrozumieli. W Australii? I began to travel with Howard Carter. Zacząłem podróżować z Howardem Carterem. He was from London, England. And those angles London. He Bible school. Miał dużą szkołę biblijną. He studied small all over the world. Student of all the world. And we traveled together. Podróżowaliśmy razem. We two of me. Ale on mi powiedział, you can never discuss money. Że nigdy nie możemy rozmawiać na temat pieniędzy. But by faith, ja żyję przez wiarę. And I tell nobody. I nikomu nie mówię about money. O pieniądzach. Just in he wasn't married. Wiecie, on nie był żonaty, i wrózł Był starym kawalerem. Otherwise his wife would have known something about the money. bo inaczej jego żona by chciała mówić na temat pieniędzy. A now bachelor's can be quite uh, secretive. Ale tacy stary kawalerzy mogą być tacy dosyć skryci. When I was a young bachelor, kiedy ja, ja kiedy ja bym takim młodym so kawalerem, Zgadzałem się z nim, that we can never talk about money. Że nigdy nie będziemy rozmawiać o pieniądzach. We got long finds i dobrze nam to szło razem młodym well, i młodym kawalerem zgadzałem się z nim that we can never talk about money. że nigdy nie będziemy rozmawiać o pieniądzach i dobrze nam to szło razem in Australia, w Australii and in Java, i na Jawie i w Singapurze and to Hong Kong. i w Hongkongu in Hong Kong ale W Hongkongu. There were many missionaries. było wielu misjonarzy. China was having a, a war. W Chinach była wojna. The communists were taking the country. E, e, kraj. And everybody was running. I wszyscy uciekali. And many were dying. Wielu umierało. And they, the missionaries, were all in Hong Kong. Byli w Hongkongu. And they said to us. I powiedzieli nam. Go to Tibet. Idźcie do Tybetu. It's the top of the world. E, e, świata. Ride on a mule for three months. I mułami trzy miesiące. Tam są misjonarze, Których nigdy nikt nie odwiedził. Will you go? Czy pojedziecie? Brother Carter looked at me. Brak, brat Carter popatrzył na mnie. Yeah. Tak. I looked at him. Ja na niego? Yeah. Tak. We said we'll go. Powiemy, powiedzieliśmy pojedziemy. I don't know how much money he had. Ja nie wiem, ile on miał pieniędzy. Because we had a covenant. Bo mieliśmy takie przymierze, Never talk about money. że nie będziemy o pieniądzach rozmawiać. I know how much I had. Ja wiem, ile ja miałem. Na całym świecie ja miałem 10 centawos. Ja ten... miałem 10 centów. The devil said, I diabeł mówi, you can't go to Tibet. nie możesz jechać do Tybetu. You can't rent for three months. Nie możesz jechać na... Wy, wypożyczyć osła na 3 miesiące. You have Mua, bo masz tylko 10 centów. Nie możesz nawet wypożyczyć nawet za to nie możesz listu wysłać you only have ten cents. masz tylko 10 centów And he knew. That's all I, had. i on wiedział, że ja tylko tyle miałem now this was the first time we'd ever preached to the Chinese po raz pierwszy wtedy związywaliśmy słowo Boże Świętego. I have now them for years. Ja teraz już przez wiele lat z nimi mieszkam. And I have three churches in Hong Kong. I w Hongkongu mam trzy bory, that I that I founded myself, które ja założyłem. But this was the first time. Ale to było po raz pierwszy. And they all looked exactly alike. I oni wszyscy wyglądali tak samo. Everybody had black eyes. Wszyscy mieli czarne oczy. And black hair. I czarne włosy. And dark clothes. I ciemne ubrania. And I couldn't tell them apart. Ja ich nie potrafiałem, nie potrafiłem rozróżnić. And I was the one that for wek e même za chorymi and i know that you are going in a circle i wie to wyglądały te oni naokoło ciągle mi się kręcą and i was praying for the same ones że się ciągle za tych samych modlę o we czas and i said is there no end to the chinese ja mówię chyba chińczycy się nigdy nie skończą every night każdego wieczora i prayed for the sick modliłem się za chorymi. in the daytime afternoon of the 15 or 20 Pentecostal missionaries 15, 20 misjonarzy zielonoświątkowców mówi mi, y, ty jedziesz do Chin. going to Jedziesz do Tybetu. Wiele miesięcy ciebie nie będzie. To na to trzeba będzie dużo pieniędzy. A ja nie mogłem mówić o pieniądzach. I had a bo miałem takie przymierze. And I had 10 cents and The devil said, mówi, yeah, you can't go. I said I have to go." I, I, ja I must go. Ja "I didn't have time to write to America." Czasu, "Oh, have mercy on me." "I want to go to Tibet." Tybetu, "And I have ten cents." Cent. "But I couldn't mail the letter I didn't "And I didn't write to America." I didn't write to America. "America has never been my source." Ameryka nigdy nie była moim źródłem za, zaopatrzenia. Until this moment. Aż do tej chwili. America is not my source. Ameryka nie jest moim źródłem. God is my source. Bog jest moim źródłem. A Chinese lady came up. Przyszła do mnie taka chinka. Says so you're going to Tibet. Mówi jedzie do Taitetu? Yes. Tak. Says so I have brought you some fruit. Mówi ja ci przyniosłam e, owocy. It comes from California. One pochodzą z Kalifornii. It is very expensive. Są bardzo drogie. I have three crates. Mam trzy kosze. With about 12 cans in each crate. I w każdym kosu jest chyba 12 puszek. It cost a lot of money. To kosztowało dużo pieniędzy. You take this to Tibet Weź to do Tybetu. And you eat it in Tibet I jedz to w Tebecie. Because the food is no good. Bo tam jedzenie jest niedobre. I said, thank you. Ja powiedziałem, dziękuję. And I could hear the devil laughing. I słyszałem jak dawał się śmieję. Ha, ha, ha! Nie możesz jechać do Tybetu bo masz tylko 10 centów. have to eat that fruit in Hong Kong. Będziesz musiał zjeść te owoce w Hongkongu. I Ja mówię nie. Ja to to będę jadł w Tybecie. I it to my room. Wzięłem to do swojego pokoju. Three wooden boxes. Trzy drewniane skrzynie. California Z owocami z Kalifornii. Very delicious. Bardzo smaczne. And I look at those boxes. Popatrzyłem na tej skrzynię Hersey box i powiedziałem synowi you're going to Tibet. Jedziecie do tebetu and i'm going with you A ja z wami and i'm going to eat you fruit ja was owoce, ze jem i'm going to eat you in Tibet. jem was dopiero w of the you hear me słuchajcie mnie don't have that kind of faith jeżeli nie macie takiej wiary but don't call it faith nie nazywajcie tego wiarą, bo nikt tego nie zrozumie. Nazwaj, nazywajcie to ufnością. God had me, Bóg mnie powołał, and I, him. i ja zaufałem Jemu Dwa trzy wieczory później ta sama kobieta przyszła "I said, I thought I'd been seeing you every, every night in the same prayer line. Ja mówię, mi się wydawało, że ja Ciebie każdego wieczora widziałem, kiedy było wezwanie do modlitwy tutaj Mi się wydawało, że oni wszyscy przychodzą, wychodzą każdy wieczór do modlitwy Ja pytam się pewnego razu, czy ja się wczoraj wieczorem o Ciebie nie modliłem? Tak Well I said, what are you doing here tonight? I on mówię, to co tu robisz dzisiaj? Oh, she says, you're going to Tibet. Ona mówi, bo ty jedziesz do Tibetu. And I might get sick. A ja mogę się rozchorować. So I'll take this prayer. Więc chcę, żebyś się modlił. And I'll use it while you're in Tibet. I żebyś mi jakby naładował tej modlitwy, kiedy ty będziesz w Tybcie. <laughs> I said, what faith you've got? Ja mówię, co to jest? co ty masz za to. I didn't know you could put. Ja nie wiedziałem, że modlitwę można e, złożyć w takim magazynie. And I wtedy korzystać z nich kiedy są potrzebne. Very clever. Ale Chińczycy są bardzo sprytni. She says, who I am? Ona mówi, powiem ci, kim jestem. I am the wife of a general. jestem żoną generała. He has a big army. On ma dużą armię. And right now. I on teraz jest w walce. But I had Ale ja miałam raka. I on wysłał mnie do Hongkongu. I he, he sent me, she, e, mój mąż mnie posłał do Hongkongu mąż husband sent do to Hong Kong. Mąż ją do, Hong Kongu, to the finest hospital, do najlepszego szpitala. To be operated on. Żeby ją operowali. So I drove by this building, Mówi, przejeżdżałam koło tego budynku. And I saw sign, I widziałam znak. A healing. Gdzie było napisane uzdro, uzdrawianie. And I came I weszłam. And you laid hands on me. I ty włożyłeś na mnie swoje ręce. And I felt good. I dobrze się poczułam Poszłam, pojechałam do szpitala. Early the next morning. E, rano następnego dnia. I said me again. I powiedziałam, prześwietlijcie mnie jeszcze raz. And they did. I zrobili to. And the cancer was gone. I raka nie było. So back the next night. Dlatego przyszłam następnego wieczoru. You prayed for me again. Modliłeś się za mną znowu. The next morning. Następnego ranka. X-ray me again. Powiedziałam, przyświetlijcie mnie znowu. And they did. I zrobili tak i raka nie było. The first day, pierwszego dnia, cancer, rak, terrible, straszna rzecz. The next day, następnego dnia, no cancer, nie ma raka. And the next day, i następnego dnia, no cancer, nie ma raka. She came back to the meeting, Wróciła na to nabożństwo. I pray ja for her again, i znowu się modlęm o nią. I didn't know who she was, nie wiedziałem kim ona jest. The next morning she goes to the hospital, następnego ranka ona znowu do szpitala. They said please stop coming, oni mówią niech pani nie przyjeżdża. All of the X-rays are here. Bo przecież mamy wszystkie już zdjęcia z przyświetlenia you do not need an Pani nie potrzebuje operacji. There is no cancer. Nie ma raka. Take the niech pani weźmie sobie zdjęcia i idzie do domu. And down to sleep, Kiedy ona położyła się do snu, the Lord said, pan powiedział: No money you would give to the doctor. Pieniądze, które dałabyś na tych lekarzy. And the money you gave to the hospital. I pieniądze, które byś wiedziała na szpital. Gave to the little creature. Daj temu małemu kasę She says all right, lord? Ona powiedziała: "Dobrze, pani." And so She gave me an envelope. I dała mi kopertę. And said, uh, "This this is the money." I mówi: "Tu są te pieniądze." Nash. She offered me an ode gave me the fruit. To, to była ta sama, która mi te owoce dała church i po nabożeństwie, all the missionaries would have tea like they do here. E, misjonarze, schodzili się na herbatkę, tak jak tutaj robicie. And to. We tea, we went to our room. I po tej herbatce poszliśmy do swoich There was my three boxes of fruit. Tam miałem te trzy skrzynie z owocami. The devil said they'd never go to Tibet. powiedział, że one nigdy nie dotrą do Tybetu And I kept preaching to those boxes. A ja głosiłem słowo Bożym tym skrzyniom. You go to Tibet. Wy pojedziecie do Tybetu And I'll eat that fruit in Tibet. I zjadłem te owoce w Tybecie I put off my clothes to go to bed. Rozebrałem się, żeby się położyć do snu. I pan powiedział mi. There's an envelope in Kieszeni masz kopertę. Yeah, ja mówię few dollars? Kilka dolarów. Help me. To mi nie pomoże. I need big money. Ja potrzebuję dużo pieniędzy. I'm going to Tibet. Bo jadę do Tybetu And those few dollars? Te kilka dolarów. Would only discourage Nie tylko zniechęcą I turned over to go Odwróciłem się, żeby zasnąć. And the pan mówi, there's an envelope in your Tam masz kieszeni kopertę. No tak. Tomorrow I'll open it. Ja ją jutro. I want to sleep well. Się and I couldn't sleep well with just a little money. Spało. The Lord never answers stupid people. All he said was, there's an envelope in your pocket. I said, all right. Ja mówię, no I got out of bed. Z łóżka, turned on the light. Światło, got the envelope. Kopertę, and I opened it. Otwieram, Hong Kong money. To nie były pieniądze z Hongkongu. It Chinese money. To nie były chińskie pieniądze. American money. To były pieniądze amerykańskie. One American dollar. 1 dolar amerykański. 2500 Chinese dollars. Był wart 2500 chińskich dolarów. They were having war. Tam była wojna. I looked at the bill. Popatrzyłem na to. 100 dollar bill. Banknot 2 dolarowy. 1 1 2 3 4 5 I had never owned a 100 bill in my life. Ja nigdy wcześniej nie był właścicielem banknotu 100 dolarowego. was big money. To były wielkie pieniądze. I I own 10 dollar Ja biorę właścicielem 10-centodolarówki and 5 dollars. I 5 dollars, yes. but not 100 dollars. Ale nie banknotu 100 dolarowego. There were over 30 of them. Było ich ponad 30. I was a rich man. Byłem bogaty. I looked at it. Papa said that I never had so much money in my life. Nigdy w życiu nie miałem tyle pieniędzy. I smelled of it. Pofalowałem to. It was fresh from the bank. Świeże z banku. Nobody else had touched it. Jeszcze nikt ich nie dotykał. Uh. I said fruit. Ja powiedziałem owoce. You know where you're going? Wiecie gdzie jedziecie? Tibet. Do Tibetu. Lived in China a whole year. W Chinach przez cały rok. I had money all the time for a whole year. I miałem pieniądze cały czas przez cały rok. Is Bóg jest wierny. That's the reason I say that faith is trust. Dlatego ja mówię, że wiara to jest ufność. And trust comes from experience. A ufność pochodzi z doświadczenia. And so when you have experience with God, więc kiedy mamy doświadczenie z Bogiem, To ono wytwarza ufność. And the more that you trust, i czym więcej ufasz, the bigger you can trust to tym większym rzeczą możesz ufać. When I hear a young man, kiedy słyszę jak młody człowiek, and he says I'm going to believe God for a big cake, e, który mówi młody człowiek że ja wierzę że Bóg mi da duży tort. Oh, I said, just a minute. Я ja mówię chłopcze, has God given you a donut yet? A czy Bóg dał ci już y, ponczka? <laughs> ask for a donut. Po najpierw o ponczka. Before you ask for a cake. Zanim będziesz prosił o torta. And then you will create trust. A to wtedy wytworzy ufność w tobie. And I wytworzy, wytworzy doświadczenie. And that will make faith. I to spowoduje wiarę. Now, every man in the Bible, każdy człowiek w Biblii, faith, który miał wiarę, goes under this category here. Y, można być u, objęty w tej kategorii tutaj. That just shall live by faith. Sprawiedliwy będzie żył przez wiarę. My żyjemy przez wiarę. We live by trust. Żyjemy poprzez ufność. We live by żyjemy poprzez doświadczenie. We know what we're doing. Wiemy, co robimy. Well, the next verse will show you. Następny wiersz nam pokaże. Verse one of chapter 11. Wiersz pierwszy 11 rozdziału. It says now faith is a substance. Jest to wiara i jest pewnością. O, oh, a, a substance. Co to jest pewność? To jest substancja materia, tak jak na przykład ta kazalnica. Możemy ją zważyć, it. Zmierzyć. It's a substance. To Co jest materia? substancja. So faith, faith is real. Więc wiara to jest coś rzeczywistego. It's not grabbing for nothing. To nie jest łapanie czegoś niczego. Faith has reality! has reality. The Bible says faith is a substance. And a substance is something you can handle with your fingers. That brings faith to another world. I ono daje wiarę innemu światu. Not world. Nie jakiegoś świata nierealnego. But world of life, you and I live. Ale świata, w którym żyjemy my i żyję ja i wy. The next line it says faith has evidence. I następna linijka mówi, że wiara jest pewnością. Is evidence? Co to jest pewność, dowód? Is what you can hear. Dowód to jest to, co możemy słyszeć. It's what you can see. Co widzimy. It's what you know. Coś co wiemy. To jest wiemy, wiemy. an evidence. to prove itself. Można to udowodnić. It can Można to udowodnić. I never realize that. Ja sobie tego nigdy nie uświadomiłem. Zawsze myślałem, że wiara supernatural thing up there? to jest coś takiego nadprzyrodzonego, gdzieś tam wspaniałe, nie wiadomo co to jest. I never got into faith. I nigdy nie miałem wiary. Until God me this in verse Dotąd, aż Bóg mi to pokazał tu w pierwszy. pierwszym. E, przejdźmy do wiersza szóstego. In this it says, w tym wierszu jest powiedziane: Without faith, is to please God. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. please God. Nie możesz się podobać Bogu. Walking in the flesh. Chodząc w ciele. Walking in carnality. Jezeli you can please God. Nie możesz podobać się Bogu. To please God. Aby podobać się Bogu, walk and trust. Musisz chodzić in trusting him. Ufaj jemu. And, and when you walk in God trusting him, kiedy chodzisz ufając Bogu, he is pleased with your life. To on jest zadowolony z twojego życia. If there's no God, there's called faith. Jeśli powiedziałeś, że bez tego co nazywamy wiarą, God will not be pleased with your life. Bog nie będzie zadowolony z naszego życia. And then God i w tym wierszu są te dwa elementy, części składowe wiary. To są fundamenty wiary. Jest. jest powiedziane, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje. Więc pierwszym fundamentem wiary jest znajomość Boga. An atheist have faith. A nie może mieć wiary. He doesn't know God. Bo nie zna Boga. You, you can only have faith with the knowledge of God. Wiarę można mieć tylko wtedy, jeżeli znasz Boga. How much faith can you have? Ile wiary możesz mieć? According to your knowledge of God? W zależności od Twojej znajomości Boga. That is a great truth. To jest wielka prawda. Your faith right now. Twoja wiara teraz. In direct relationship. Jest bezpośrednio uzależniona to your of God. od Twojej znajomości Boga. Oh, I don't know anything about God. Ale ja nic o Bogu nie wiem. Well, don't have much faith to też i nie masz wielkiej wiary. Because faith is a knowledge of God. Bo wiara to jest znajomość Boga. And the knowledge you have of God, I tym większą wiedzę znajomość Boga będziesz miał, the more trust tym większą ufność you can have in your heart. możesz mieć w swoim sercu. I tak, wiara, musimy wierzyć, że Bóg jest. Więc musimy wierzyć, że Bóg jest. And the second element of faith, drugi element wiary, the, the foundation that you can rest your faith upon, ten fundament na którym możemy opcieć wiarę is is a rewarder of them that diligently seek. Jest to, że on nagradza tych, którzy go szukają. Now you can know there's a God, możesz wiedzieć, że jest Bóg, without knowing what He would do for you, bez nie znając tego, co on dla ciebie uciśnie. There are many people that say, yes, I believe in God. wielu ludzi mówi, a ja wierzę, że jest Bóg. For has God done for you? A co Bóg dla ciebie zrobił? nie wiem. My nie tylko go znamy. Ale wiemy, że on nagradza. Tych, którzy go szukają. Ty wyciągasz do niego rękę, a on do ciebie. You look up, and God looks down. Bóg patrzy w dół. On nagradza tych, którzy go szczerze szukają. Jeżeli chodzisz z całą siłą twoją do Boga. To do Boga to Bóg idzie do ciebie. Kiedy wyciągasz ręce do Boga. On swoje ręce wyciąga do ciebie. You see, I have not experienced that. Bowiem, ja tego jeszcze tego przeżyłem. You haven't gotten going with faith yet. To jest nie na nie wie, co to jest wiara. Faith is based upon two things. Bo wiara jest oparta na dwóch rzeczach. If you don't know there's a God, jeżeli nie wie, że jest Bóg, you have no way of having faith. To nie ma możliwości, że będziesz miał wiare. When you know God, kiedy poznasz Boga, that is the beginning of faith. To jest początek wiary. The more you know of God, im więcej będziesz wiedział o Bogu, the greater faith. Tę większą wiare. I drugą rzecz, którą musisz wiedzieć, If God, he is found. jeżeli będziesz szukał Boga, znajdziesz Boga. If you pray to him, he Jeżeli modlisz się, On odpowiada na modlitwy. To są te dwie podstawy wiary. Now turn back to verse four. Ale wróćmy do wiersza czwartego. Jest powiedziane, że przez wiarę Abel złożył Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. now, now, God said Abel had faith. Bog mówi, że Abel miał wiare. Abel did not say he had faith. Abel nie powiedział, że ma wiare. God said Abel has faith. Ale Bog powiedział, że Abel miał wiare. Are you listening? Słuchacie? Yeah, this is very hard. To jest bardzo trudne. A lot of you won't believe it. Wielu z was w to nie uwierzy. Well, I hope you do. Mam nadzieję, że uwierzyć. You may not believe it. Możecie nie uwierzyć. God said Abel had faith. Bog powiedział, że Abel miał wiare. Abel! Abel! What is faith? He said this is it. On mówi, to jest to. my father Bóg przemówił do mojego ojca Adama. I powiedział kiedy zgrzeszysz. kiedy przestąpisz. build zbuduj, an altar. Zbuduj ołtarz. Weź małe jagnię. that little lamb up to God. I ofiaruj to tego baranka Bogu. A potem ubierz siebie w skórę tego baranka. A twoje grzechy będą zakryte was Kiedy byłem gotowy, aby złożyć Bogu ofiarę. Bóg powiedział, że chce baranka. Więc popatrzyłem na wszystkie moje baranki. There was a one. Tam był jeden taki kulawy. Oh, I said, I'll give God the cripple one. He can't keep up with the rest of us. On jakoś nie może zdążyć ze z innymi. He's always behind. Zawsze gdzieś tyłuje. tyłu jest. I'll give God the crippled one. Ja oddam Bogu tego chromego. And God said no. A Bóg powiada nie. You keep the crippled one. Ty sobie zachowaj tego chromego. I don't want a crippled sacrifice. Ja nie chcę takiej ułomnej ofiary. Then he says, well, God, tell you. I mówię wtedy, Bóg, ja ci powiem. Coś. There's a one. Tu jest taki jeden poplamiony. z plamami. So ugly. Taki brzydki jest. Nobody likes that spotted one. Że nikomu nie podoba się ten baranek taki plamiasty. I'll give God the spotted one. Bogu oddam tego z plamami. God said no. A Bóg mówi nie. I won't receive the spotted one. Ja nie przyjmę tego z plamionego. You keep the spotted one. Ty, ty sobie zatrzymaj tego. Oh I know. O już wiem. There's a mean one that we call bully. Jest jeden taki podły. No nie lubimy go. He keeps touching everybody. Wszystkich e, Bodzie. Nobody lacks bully anyway. Nikt takiego nie lubi, który be bodzie. Glad to get rid of him. Chętnie się go pozbędziemy. I'll offer bully to the Lord. O tego bodzą, te, e, oddam Bogu. Sounds like some of our giving to God. Tak to brzmi jak to co my Bogu dajemy. God said no, you keep bully. A Bóg mówi nie, tego, który Bodzie, zachowaj sobie ty. Lord, what do you want? Panie, no czego ty chcesz? He says, you know the little lamb? Mówi, wiesz, znasz tego małego baranka. The mother died when it was born. Matka jego uh, zmarła, kiedy on się urodził. And you fed it drop by drop. I ty go karmiłeś tak ręcznie. And it used to suck your finger. I on uh, nawet ssał twoje palce. And wherever you go, gdziekolwiek ty chodziłeś, it follows you. to on zawsze za tobą. And you pick it up into your Ty go brałeś na ramiona And you call it darling. i nazwałeś go kochanym. Tego that one. Tego przyjmę. Oh, no. Oh no! Oh God! Boże. Oh, nie. God! Says, that's the only one I'll take. Bóg mówi, to jest ten jedyny którego ja przyjmę. Oh, what does the Bible say? Co mówi Biblia? And verse four. Wiersz czwarty. It says that he gave a more excellent sacrifice. Jest powiedziane, że On złożył wartościowszą ofiarę. And God was pleased with his sacrifice. I Bogu podobała się Jego ofiara. An excellent sacrifice. Była to wspaniała ofiara. Now here's something to tell you. I coś chcę Wam powiedzieć. How much faith do you have? Ile wiary masz? It's according to your giving jest uzależniony od tego co daje powiedz ja nie daję wiele bogu That's because you do not have dlatego że nie masz wiary see, doesn't give much powiedz mój zbór nie daje dużo zawsze będzie w potrzebie because it has no faith. bo nie ma wiary co to jest wiara giving to god Dawać bo you don't give according to what you have. Nie dajes według tego ile mas. You give to how you feel. Ale dajes według tego jak się czujesz. About God. Jak czujesz, co tu jest do Boga. In the Bible, w Biblii, Jesus saw a little woman. Jezus zobaczył taką kobietę, She gave two little coins, która dała dwie, dwa, dwie małe monety. And Jesus said, Jezus powiedział, She has given more than they all. Ona dała więcej niż wszyscy. And he said, You're a poor bookkeeper. A oni mówią, ty jesteś biednym księgowym. Jesus said no. A Jezus mówi, nie. She's all she has. Bo ona dała wszystko, co miała. So she has given the most. Więc ona dała najwięcej. Nie liczy się to, ile dajesz. Ale ile ci zostało jeszcze. That's what the heart of God. I to właśnie porusza serce Boże. I couldn't, I couldn't enjoy this. Mnie to nie bardzo tak... Ja tego jakoś nie trawiłem. I mi to pokazał. And I was kind of angry. Ja tak jakoś się gniewałem. How could faith and money have anything to do with each other? Jak wiara i pieniądze mogą w ogóle mieć coś wspólnego sobą? God says, here's where I test the love of the people. A Bóg mówi właśnie w ten sposób ja doświadczam miłości ludzi. Selfish, jeżeli są samolubni, just like Adam. To tak jak Adam. He had 999 trees. Miał 999 drzew. He had all the fruit he needed wszystkie owoce jakie chciał. Mine, a On przychodzi i zabiera moje. So żeby mógł to mieć. my grace. I odpadł od mojej łaski. God says your faith. Bóg mówi twoja wiara. Is giving. To jest dawanie. I couldn't take it. Ja tego nie mogłem przyjąć. Oh, over in Java. Na Jawie. They didn't take up offerings. Tam nie zbierali kolekty. They, they, they, they, they put a plate At the back. Z tyłu był talerz. I called it conscience plate. Ja nazwałem to takim talerzem sumienia. If you pass by the plate, jeżeli przechodził ktoś koło tego talerza, it, trochę tam włożył, it was to, ease your conscience. to po to, żeby e, zaspokoić sumienie. Conscience plate. To był taki e, talerz sumienia. A niewielu ludzi ma sumienie. Oni, kiedy przechodzili koło talerza, to patrzyli w drugą stronę. I one night, Pewnego wieczora Everybody was gone. wszyscy już wyszli altar, przy otazu było dwoje ludzi men, Dwóch mężczyzn getting saved. przyjmowali zbawienie and I, was there, i ja tam byłem and the missionary. i misjonarz. And that's all. To wszystko hundreds had gone home. setki odeszły do domu. One of the men got saved. Jeden z tych ludzi został zbawiony he i zaczął wołać, and he God. uwielbiać Boga. The other man, A ten drugi ciemna twarz. Got nothing. Nic. And so we left the building. Wyszliśmy z tego budynku. We, we, we the plate. I przechodziliśmy koło tego talerza sumienia. And the did not get saved, I ten, który nie przyjął zbawienia, he the other way. odwrócił się w drugą stronę. He gave nothing. Nic nie dał. The man that did get saved, A ten, który otrzymał zbawienie, you the truth. mówię wam prawdę. He saw the plate. Zobaczył talerz. Wyjął portfel. And he emptied everything! Woo! Everything. Into the plate. Natale. He didn't count it. He emptied it all in there. Tam And I heard him go down the sidewalk. Praising God. Uwielbiał Boga. Wait a minute. I laughed at him. Ale ja, said, isn't he silly? I said, isn't he silly? And ja God said no. A Bog mówi, Nie. He says in the altar, Moje przy altarzu. The man who gave me nothing, ten który mi nie dał nic, he couldn't get saved, nie mógł się zbawienia. He had no faith, nie miał wiary. At the altar, przy altarzu, and at the offering plate, i przy talerzu na kolekte, all the same, tak samo. No faith, nie ma wiary. But the other man, a ten drugi, he got saved, został zbawiony. and he gave his all, i oddał wszystko. He said the two go together, i mówił, że dwa idą razem. Now God had to teach me that book me musiał tego nauczyć I have never heard in about your faith. Jeszcze słowa nigdy żeby ktoś to mówił. He says all people give according to their faith. I oni wszyscy ludzie dają według swojej wiary. Great faith gives great. Wielka wiara daje wiele. Little faith gives little. Mała wiara daje mało. No faith gives nothing. Nie, nie wiara daje nie daje nic. And you have to choose what you want. I musimy wybrać czego chcemy. You give according to your faith. Dajemy według naszej wiary. Now the Lord taught me that Pan mnie tego nauczył. Late at night, późno w nocy, That all over the world, że po całym świecie, faith is a sacrifice to God. Wiara jest ofiarą dla Boga. Faith is a sacrifice to God. Wiara jest dla Boga. If you don't give, jeżeli nie dajesz you'll be asking for healing. Będziesz prosił o uzdrowienie. And, and you, won't, you won't, get any. A nic nie otrzymasz. Ja się get healed? modlę o uzdrowienie. Yeah, but you don't have trust. Ale nie ufasz. Because trust gives to God. Dlatego że ufność daje Bogu. And if you don't give, jeżeli ty nie dajesz, you don't have any faith. To nie masz wiary. The more you give, im więcej daięs, the more faith you have. tym więcej masz wiary. My wife and I, moja żona i ja, give over 50% of our total income. Oddajemy ponad 50% naszego psychodu in innym and God gives to us. A Bóg daje nam all that we need. Wszystko czego potrzebujemy, God gives to us. Bóg nam daje. Oh you say but you have TV stations. Powiesz, ale ty masz stacje I've never had one dollar Ani jednego dolara from a TV station. Nie odcymałem po stacji telewizyjnej. I've gone them for Jesus. Ja e, ofnuuję te stacje dla Jezusa. I've never written out a check. Nigdy nie wypisywałem checku. Our accountants do that. I, ani jednego nasi księgowi to robę. Ja z tego nic nie otrzymuję. All ja tylko zwiastuję Ewangelię i przyprowadzam ludzi do Jezusa. Co co zaś Więc wiara to jest ofiara. Oh, I don't think I want faith. O ja chyba nie chcę wiary. Well, that's all right. Dobrze. Macie wy by praying for the unreal. Ale będzie się modlił o coś nieprawdziwego. Why doesn't God my prayers? Czemu Bóg nie odpowiada na moje modlitwy? You don't have the ready for it. Bo dlatego, że twoje wnętrze nie jest gotowe Your na to. Your is not ready for it. Twój duch nie jest gotowy na to. God give to our dlaczego Bóg nie daje, czegoś do naszego zboru well, you've never given anything yet. Bo i ty jeszcze nic nie dałeś Are you here? Jestescie tu, słyszycie? You can receive it or not receive it. That don't make any difference to me. Możecie to wsiąć albo nie wsiąć. Dla mnie to nie ma różnicy. I've lived all over the world. Ja żyłem po całym świecie. And I know where people are being blessed. I ja wiem, kiedy ludzie otrzymywali Bogu sarmę. Now Sweden is a small country. Szwecja jest małym krajem. It could be a third world country real easy. Ona bardzo łatwo mogłaby być jednym z krajów trzeciego świata. But they give. Ale oni dają. Oh. They surprise you. Oni was, oni zaskakują. They give so much. Dają tak dużo. And then God gives. I God potem book im daje No, the, people, jest tam kilka milionów ludzi, they have prosperity. A powodzi im się dobrze. Why? Dlaczego? They give to the whole world. Bo dają dla całego świata. They never stop giving. Nigdy nie przestają dawać. And they keep God busy giving it back all the time. I Bogu dają dużo zajęcia, bo on im ciągle oddaje. There's a principle here so great. Jest tutaj taka wspaniała zasada. If we ever get a hold of it. Jeżeli się tego będziemy mogli uchwycić, we can change the whole world. zmienić cały świat. I have made strange commitments myself. Ja takie dziwne obietnice sam składałem. I wrote in my Bible, napisałem sobie w biblii, if I die rich, jeżeli umrę bogaty, I die a traitor, to, uh, traitor, traitor to um, umrę jako zdrajca To the Lord Jesus Christ. Pana Jezusa Chrystusa. You say, but doesn't people give you money? powiedz powiedz dlaczego ludzie nie dają ci pieniędzy? I never keep it. Czy ludzie nie dają ci pieniędzy ja ich nigdy nie nie zatrzymuję. duży the big ludzi. Dużo ludzi and I preach free. I wysyłuję za darmo you to. I don't want. You to. I don't want you to. Ja nie chcę również have a good salary. Nie chcę żebyście za darmo to robili, żebyście mieli dobre wynagrodzenie. But I don't want to depend on those people. Ale ja nie chcę być uzależniony od tych ludzi. On God too long ja już za długo byłem uzależniony od Boga. To start on żeby zacząć polegać na ludziach. Bóg zna moje potrzeby. I ja w ten sposób, żyję już ponad 50 lat. Why should I let a church say, we feed Brother Dlaczego miałbym pozwolić, żeby Zbór mówił, My będziemy karmić brata Samara. No, God feeds Ja mówię nie. Bóg karmi brata You can feed the world. Wy możecie karmić świat. But you can't feed me. Ale nie możecie karmić mnie. My resources are from God. Bo moje źródło jest u Boga. Well, that's the way Smith Wigglesworth was. Tak postępował Smith That's the way Howard Carter was. I tak samo Howard Carter. That's the way Jesus was. Tak postępował Jezus. And if you can learn it. Jeżeli będziecie się tego mogli nauczyć, możecie się stać ponad przeciętnymi. Możecie być wielkimi w Bogu. Wiara like diamond. to jest tak jak diament. A diamond has Diament ma 54 And they all shine. Cięć, a one wszystkie błyszczą się. Wiara jest podobna do niego. Not one facet. Ani jedno cięcie. Many nie jest za dużo let's look at the next verse Popatrzmy na następny wiersz. That's verse 5. 5. It says, by faith enoch jest powiedziane że przez wiarę henoch was not, was not translated I was translated that he should not see death został zabrany aby nie oglądał śmierci because god had translated him Ponieważ Bóg go zabrał Before his translation, zanim jednak został zabrany, he had this świadectwo. He God. że się podobał Bogu. Enoch, Enoch? What is faith? Co to jest wiara? What is faith? Co to jest wiara? And he says, well, all I know is this. On mówi, ja tylko wiem tyle. My great great great great grandpa, mój pra, pra, pra, pra, was named nazywał się Adam. When I was born, kiedy ja się urodziłem, he was 630 years old. On miał 630 600 lat. He lived to be 950. Dożył do 950 lat. So we lived together over 300 years. Więc uh, żyliśmy razem ponad 300 lat. And grandpas, i dziadkowie, they're great people. To są wspaniali ludzie. They tell stories to little boys. Oni opowiadają historie temu małym chłopcom.